Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jestem alkoholikiem, najmianą Przemek, witam jeszcze raz, bo nie wszyscy, może Niestety, nie z wszystkim się wcześniej przywitałem, więc witam serdecznie. Ja już jakiś czas jestem we wspólnocie. Uczestniczę jakby w życiu wspólnoty w Kielcach i okolicach, bo tutaj właśnie mieszkam. I, że tak powiem, Pełniłem służby na wszystkich poziomach, począwszy od grupy, intergrupie w regionie. Byłem delegatem na konferencji służby krajowej, także w służbach też mam duże doświadczenie. Cały czas czynnie uczestniczę w Zespole informacji publicznej. Aktualnie też pełnię obowiązki skarbnika w Intergrupie, jako że no, nie było chętnych i jakoś no, jest to dość ważna sprawa i ta się tym zajmuje na, na razie. Także staram się być użyteczny i pomocny w każdy możliwy sposób gdzieś tutaj we wspólnocie. Tak? To może tak po pokrótce takiego jakby przedstawienia się przeszedłbym właśnie do tej dwunastego kroku. Na pewno nie, ważną rzeczą, y, którą, od której należałoby zacząć w tym kroku, albo może nie tak. Ten krok, ja to zawsze mówię, że jego dzielę takie na trzy takie części. Nie? Pierwszą taką istotną, y, o której właśnie mówić, to jest właśnie przebudzenie duchowe, jest takie pojęcie w tym kroku, y, i o tym trochę też powiem. Y, następną rzeczą y, jest niesienie posłania. Y, innym alkoholikom, tak. Oraz trzeci jakby taki element tego kroku i stosowanie tych zasad we wszystkich swoich poczynaniach. I może zacznę tak od tego przebudzenia duchowego. Czym to przebudzenie jest i, i jak w tym kroku jest napisane przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków. Tych kroków. Jakich kroków? Właśnie kroków tych jedenastu wcześniejszych, które postawiłem z drugim alkoholikiem, które wdrożyłem w swoje życie, które gdzieś wykonałem wszystkie zalecenia, które, które, yy, które gdzieś tam są w, ty, w tych poszczególnych krokach i to wszystko złożyło się właśnie na to, że yy, dostąpiłem właśnie tak zwanego tego przebudzenia duchowego, nie? Tylko yy, czym ono jest? Ja to najprościej zawsze mówię tak, że... Yy, Często na takich spotkaniach informacyjnych właśnie, czym jest to, to, to przebudzenie duchowe, to najprościej, jak to można ująć, to takie nawrócenie się po prostu. Zmiana, drastyczna zmiana e, nastawienia, spojrzenia do, do świata, do ludzi, z y, y, takiego, jakby to też ująć, y, y, zachowań, postrzegania wszystkiego, nie? W wyniku właśnie stosowania tych kroków jest to właśnie, te, te zmiany zachodzą. Ja jeszcze powiem, że są też takie w naszej literaturze często używane jest też doświadczenie duchowe i przebudzenie duchowe, nie? Czy, czy jeszcze inaczej, no dobrze, nie doświadczenie i przebudzenie duchowe, tak? Czym jest doświadczenie? Doświadczenie jest czymś, co jest takie spektakularne, takie yy, yy, nagłe, skądś przychodzi coś, nie? Coś dostajemy jakiegoś, yy, ja mam, mam, tak jak miał, o właśnie, dokładnie tak, jak Bill gdzieś tam dostąpił tego spektakularnego, takiego właśnie, yy, tego nawiedzenia jakiejś tam siły, jakiegoś rozbłysku światła i tak dalej, i tak dalej. tam osoby, które takie yy, gdzieś w moim otoczeniu, które takie coś, coś takiego też doświadczyły, podobnego może, nie takiego, yy, jak to opisywał Bill. Yy, Natomiast większość, większość jednak osób dochodzi po powolnym procesie, powoli rozłożone jest to w czasie takiego przebudzenia, tak? Czyli, czyli powoli i rozciągnięte w czasie. No i właśnie ja, na, ja takiego przebudzenia dostąpiłem w rezultacie stosowania właśnie tych kroków, tak jak już tam wspomniałem. Był to powolny proces. Ale Bill właśnie napisał w 12 na 12 takie sformułowanie, że stosując kroki, czy 12 kroków, po pewnym czasie doświadczamy niekwestionowanego przebudzenia duchowego. Nie? Coś takiego właśnie Bill już tam na początku gdzieś tej istnienia wspólnoty dostrzegli, że właśnie stosowanie tych kroków powoduje to, to, to przebudzenie. No i w istocie tak jest, bo uczestniczy programów, którzy rzetelnie pracują nad krokami, doświadczają takiego właśnie przebudzenia. Ja takie przebudzenie właśnie do, dostąpiłem czegoś takiego. I tutaj nie ulega wątpliwości, że, że właśnie te, że... Ja jeszcze bym powiedział tak, że ile jest osób pewnie, którzy gdzieś tego doświadczyli, to różnie to będą definiować gdzieś w jakiś taki swój sposób, nie? Ale jedno jest pewne, że wszystkie te sobie, jeżeli, jeżeli tak prawdziwie to opisują, no to wszystkie te doświadczenia i te przebudzenia tak zwane mają właśnie takie wspólne cechy. Nie? I to jest takie właśnie coś, coś takiego pięknego właśnie w tej, w tej pracy. Ja to mówię, że ten dwunasty krok to jest taka wisienka na torcie, nie? takie zwieńczenie całego wysiłku, jaki włożyłem właśnie w, to, w ten cały mój proces zdrowienia. Dostępuję właśnie później tego przebudzenia, co za tym idzie, to przebudzenie, nie mogę tego zatrzymać tak naprawdę dla siebie. Bo jest to tylko jakby chwilowe. Jeżeli ja nie będę gdzieś w jakiś sposób się dzielił z tym z innymi, to wiadomo rzeczą, że to gdzieś tam w którymś momencie uśnie. Tak umrze im śmiercią naturalną, bo no nic nie jest wieczne. Jeżeli czegoś nie pielęgnuje do tego po prostu później gdzieś mi znika, ginie, nie ma i, i tyle, tak? Więc w, w tym przypadku jest to samo. No i co mogę powiedzieć? Dwunasty krok w zamyśle, w pierwszym zamyśle był właśnie ty, tym, że mm, mam nieść to posłanie, mamy mam nieść jako alkoholicy to posłanie innym, tak? Innym, czyli dos, darmo dostałeś, darmo oddaj, przekaż innym. I to było jakby... Natomiast jakby powiedzieć też w przeciągu tych... Trochę ten krok też ewaluował, bo dlaczego? Dziś uznajemy to wniesienie posłania, bo chodzimy w różne miejsca, gdzie są alkoholicy, na przykład do zakładów karnych, tak? Na odwyki też chodzimy. Czy w jakieś terapie prywatne, no bo... No mówię o takich rzeczach, bo tak w takich miejscach bywam. Jestem wśród alkoholików. I tam idę, i też dzielę się tym doświadczeniem wynikającym właśnie ze stosowania tych kroków, nie? Czyli przekazuję, jak jest w tym kroku dokładnie, to posłanie, to posłanie. E, bo e, we wcześniejszej wersji gdzieś tam nie było to sprecyzowanie, posłanie jako jakieś takie ogólne. A tutaj dokładnie chodzi o to posłanie, to, które jest zawarte w tym programie. Ja mam mo, po prostu go przekazać dalej. Tak jak dostałem, tak mam go przekazać. No i w jaki sposób to robię? E, Powiem tak, sponsorując, przekazując to drugiemu alkoholikowi. Właśnie tak, tak stawiam ten krok, sponsorując poprzez przekazywanie programu innym alkoholikom, jak do tej pory miałem 18 podopiecznych, z czego tylko, znaczy tylko, z czego sześciu ukończyło program. Jeden po dwóch latach zapił chłopak. Natomiast, no reszta, jak na razie, yy, wszystko jest w porządku. Mam tam kontakt z nimi, czy od czasu do czasu gdzieś tam się odzywają do mnie. Yy, mam różne przypadki, różne doświadczenia właśnie z tą pracą z innymi. Yy. Miałem, miałem swego czasu yy, podopiecznego, którego, do którego jeździłem, bo był w dozorze elektronicznym, on nie mógł się przemieszczać. 120 km miałem w jedną stronę tam do niego. i. I, I wiecie co, no tak się gdzieś po prostu było na początku mojego takiego tego przygody ze sponsorowaniem i ja go poznałem w ogóle w zakładzie karnym i później go wypuścili i mieli do resztę kary odbywał w dozorze elektronicznym i on nie mógł się przemieszczać, bo gdzieś tam miał parę godzin dziennie na pracę tylko, mógł gdzieś opuszczać dom, a resztę czasu musiał spędzać właśnie w, w domu. I wiecie co, ja się tak zaangażowałem mocno w to, ja nawet jeszcze będąc, jak on był w tym zakładzie karnym, kupiłem mu wielką księgę, yy, ten, no, refleksje, yy, zeszyty, co tam było potrzebne, to wszystko mu skompletowałem, jeździłem do niego, bo chciałem po prostu, tak mocno chciałem mu przekazać ten program, a w którymś momencie, wiecie co, dostąpiłem czegoś takiego, że... Yy, no doszliśmy do czwartego kroku, został zadania co ma robić, yy, no, pisanie tych tabelek, uraz, strachów i tak dalej. No i jakiś czas dzwoni codziennie do mnie wieczorem, rozmawiamy, to tamto, no ale pytam się, no robisz już tam coś? No jeszcze nie, bo nie miał kiedy, bo nie miał tak. I tak jakiś czas, jakiś czas i w końcu w którymś momencie, e, czy, czy w ogóle ma zamiar cokolwiek, cokolwiek no, ruszyć z miejsca, bo tak na razie zatrzymał się, nie? a on do mnie takim z takim y, y, tekstem po prostu, nie, on tego robił nie będzie. Wiecie co, mnie jakby normalnie ktoś w, no w twarz przywalił, nie, bo no dlaczego, no ja tak bardzo chciałem, żeby on po prostu do, dostąpił tego, czy, co ja doświadczyłem, żeby on przyjął ten program, a on powiedział w którymś momencie nie. I tak jakbym w twarz dostał. I wiecie co, to też mi było potrzebne, to też mnie czegoś nauczyło. Mianowicie tego, że nie da się czegoś na siłę. Jeżeli ktoś nie chce, to po prostu muszę przyjąć to, nie? Też w dwunastym kroku Wielkiej Księdze jest napisane, że jeżeli ktoś nie przyjmuje tego posłania, to po prostu szkoda, szkoda naszego czasu marnować i energii na, na tego człowieka, bo komuś innemu możemy odebrać szansę zdrowienia, czy nawet uratowania życia, nie? I to, są, i, to, I to też mi pokazało, że właśnie, no nie ma tak, że ja tak chcę, tylko po prostu ja mam przyjąć e, to, co mi przynosi los, tak? Czyli Wóg inaczej zdecydował w tym przypadku i ja mam się z tym po prostu zgodzić. I, i, i, i wiele innych takich miałem dość ciężko. Doszli do dwóch, miałem równolegle takich e, podopiecznych, którzy doszli do dziewiątego kroku e, i, no i w którymś momencie stop. Blokada, mur. Jeden nawet tam zrobił chyba dwa czy trzy zadłużenia i koniec a drugi całkowicie nic. Uciekł się kontakt, przestali do mnie dzwonić, przestali się odzywać. No i, no i tyle. No i dziś wiem, że no po prostu no, no nie są gotowi na pewne rzeczy i nic z tym nie poradzę, nic z tym nie zrobię. Nie? Także ta praca z innymi tak naprawdę dużo, ale to dużo wnosi w moje życie. Ja to powiem tak, mm, że dwu, jeżeli ja nie sponsoruję, czyli nie realizuję dwunastego kroku tak naprawdę, e, to to Bóg ma związane ręce. On nie jest mi w stanie pomóc, bo tam, gdzie się spotyka, zresztą wielkie księdze mamy to napisane, że tam, gdzie się spotyka dwóch alkoholików e, i dzieli się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, tam zaczyna się proces zdrowienia. A jak ja nie mam drugiego alkoholika, to ja też usypiam, zaczynam usypiać duchowo, tak? Też gdzieś tam popadam w marazm. E, pewne rzeczy gdzieś w trudności zaczynają mi się gdzieś pojawiać, piętrzą się one, bo nie mam rozwiązania, a jeżeli mam drugiego alkoholika cały czas, kontakt z nim, rozmawiam cały czas gdzieś, yy, pracuję z tym drugim, yy, to on mi, ten Bóg mi właśnie przekazuje przez tego człowieka rozwiązania różnych sytuacji, różnych rzeczy, różnych spraw w codziennym życiu. I to jest jakby ta praca z innymi. Jeszcze yy, w jaki sposób właśnie, mówię, niesiemy to, w jaki sposób niosę ja osobiście to posłanie, to yy, Teraz ostatnimi czasy jeżdżę regularnie do zakładu karnego, to jest zakład karny w Pinczowie. Nawet właśnie byłem w poniedziałek, w poniedziałek się logowałem też tutaj na ten, na ten miting, także byłem jakby na dwóch mitingach w poniedziałek. Jadę tam, bo po prostu tam są chłopaki, którzy, dziesięciu było teraz ostatnio na tym spotkaniu i tam są chłopaki, którzy potrzebują naprawdę wsparcia, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, a nie wiedzą jak. I my jedziemy tam właśnie po to, żeby dać im tą nadzieję, że można, że można inaczej, że właśnie właśnie też był omawiany dwunasty krok tam właśnie w tym, na tym na tym, na tym sobie przypominam. I to są i to są niesamowite rzeczy. Jeżdżę na, na zakład, ten nie zakład, tylko niech się to nazywano na odwyk, no, na odwyk, czyli, czyli do szpitala w Morawicy, właśnie to jest koło Kielc, taki szpital psychiatryczny i leczenia uzależnień. Tam też jeżdżę na mityngi, choć ostatnimi czasy troszeczkę tam z, gdzieś tak gdzieś rzadziej, bo no bardzo dużo tam się chętnych jest i, i po 15-17 osób wchodzi, no, i, no, i, no i nie chce sztucznego tłoku, więc bardziej się zaangażowałem w te zakłady karne. E, też na prywatną terapię taką jeżdżę koło, do Masłowa, nie ma słowa, teraz się przeniesie do Dąbrowy koło Kielc. Więc robię to, co mogę. Nie? Przez trzy lata regularnie jeździłem, teraz trochę co to też odpuściłem do, właściwie to dlaczego? Też się też zmieniły tam pewne rzeczy w tym, w tym miejscu. Mianowicie chodzi o schronisko, schronisko dla nieletnich. To jest, jakby to powiedzieć, to jest taki areszt tymczasowy dla nieletnich, którzy czekają tam chłopaki na... Na, na, na wyroki po prostu, nie? A w tej chwili się to przeobraziło, gdzieś tam jakieś zmiany są i z, z tego co słyszałem to już poprawczak tam jest. Więc to są nieletni, ale jeździliśmy tam e, do tego stopnia, że nawet tam się zaczęli utożsamiać chłopaki i dwóch czy trzech podjęło pracę ze sponsorem. Bo, bo, bo zobaczyli, że to może być rozwiązaniem też dla nich. Także, także m, to są niesamowite rzeczy. To są młodzi ludzie, 17-18 lat, nie? I, i, I powiem tak, że mm, teraz jakoś tak nie jeżdżę tam, ale, ale jest taka możliwość i można tam uczęszczać. Tak? I to są właśnie takie elementy tego 12 kroku, jeżeli ja tego nie robię, nie wykonuję, nie stosuję tego w swoim życiu, no to po prostu mm, jakby ta moja wiara jest martwa. nie? E i jeszcze tu chciałbym co, co jeszcze dodać. Aha, no jeszcze mamy ten trzeci element, tak? To, to stosowanie tych zasad we wszystkich swoich poczynaniach. I to jest niesamowite trudne, bo łatwiej mi jest gdzieś otoczyć taką miłością, taką akceptacją alkoholika, jako że brata, jak się mówi, którzy, czy alkoholiczkę, którzy gdzieś mamy ten wspólny, wspólny gdzieś tam interes, że tak powiem, niż Gdzieś tam do innych osób, nie? te inne osoby, tak jakby troszeczkę inaczej traktuje jednak. Nie, niejednokrotnie się na tym złapałem, nie? że potrafię być arogancki czasami wobec kogoś, gdzieś tam e, e, gdzieś przeklnę na kogoś, w, w, wewnątrz w siebie, nie? więc e, właśnie pil też pisał gdzieś w, tu, w, którymś, w którymś momencie, czy hmm, chyba to było w 12 na 12 jak dobrze gdzieś mi się kojarzy takie zadawam tam pytania, nie? Czy potrafię otoczyć innych ludzi, swoich, swoją rodzinę, swoich bliskich takim e, m, taką miłością, takim właśnie, bo ten 12 krok jest niczym innym jak wyrazem właśnie tej miłości, nie? E, taką, którą ten program mi gdzieś e, dał. I czy potrafię innych ludzi właśnie w taki sposób też traktować jak, jak, jak cierpiącego alkoholika, tego właśnie, który m, bo, bo wiem co on przechodzi, ten człowiek, nie? A innych jakoś tam Natomiast staram się, przynajmniej staram się właśnie stosować te... Niedawno tutaj miałem tutaj taką sytuację, dosłownie 20 minut przed mityngiem, nie? E, przyszedłem do domu, bo byłem gdzieś tam na zewnątrz, w, w, w, w, nie wiem, no, w kotłowni, to przyszedłem tak szybko, szybko, no bo już się zacząłem śpieszyć. No i zawadziłem niechcący, zrzuciłem szklankę w kuchni. No a tam żona coś robiła. E, no i ta szklanka podskakuje na tej podłodze, nie potukła się co prawda, ale hałasu narobiło. robiło. E, Zosia, czyli moja żona, e, Gdzieś tam zaczęła to komentować, no a ja oczywiście na nią, no, przecież to ty zaczęłaś mówię, no bo ja tylko próbowałem złapać szklankę, a to ty zaczęłaś. No i się taka już wywiązała nerwowa atmosfera. Przeszliśmy do milczenia i po trzech, czterech może góra pięciu minutach Zosia podeszła, no daj buzi już, no dobra jest. No i, i to pokazuje, że, że mm, jeżeli tak ja to wszystko na bieżąco gdzieś tam się ro, załatwia, omawia, y, ten, no to się takie rzeczy się gdzieś y, nie piętrzą, mnie. E, nie ma tych, tych zresztą moja żona jest też alkoholicką, nie, nie? pijącą też, po programy też sponsoruje i, i, i, i, i my mamy, że tak powiem, e, jesteśmy zwierciadłami dla siebie nawzajem. Nie? E, no także to jest, to jest e, właśnie tak to wygląda, nie? że jest trudniej e, trudniej gdzieś tam e, mi zachowywać właśnie tą, te, te zasady w, w życiu codziennym, ale staram się, robię to w miarę możliwości gdziekolwiek jestem. E, czy to właśnie właśnie w rodzinie, czy gdzieś tam w, w, w tych, mm, nie wiem, jestem w urzędzie, czy, czy, czy, czy u przyjaciół, czy, czy gdziekolwiek, nie? To, to, to po prostu staram się zachować w taki sposób, żeby nie ranić innych ludzi, bo to jest jakby moim głównym celem. Ja mam nie, radzić, nie ranić, nie krzywdzić innych ludzi. Są rzeczy, pewnie mi się coś gdzieś czasami może wymknąć, nie? Mogę popełnić jakąś gafę, jakiś błąd, nie? Ale od tego mam ten dziesiąty krok. E i jeszcze, właśnie co tam jeszcze miałem tutaj, coś mi, coś mi umknęło przed chwilą jeszcze do tego, do, tego, do tych wszystkich... Po Aha, właśnie, co mi umknęło. Yy, ja powiem tak. Jak to... Yy, ja o wspólnocie anonimowych alkoholików, o tym, że jestem alkoholikiem, o wspólnocie, o programie, ja nie rozpowiadam o tym wszem i wobec, do wszystkich ludzi, gdzie na spotkanie, gdzieś tam, w jakichkolwiek rozmowach. Nikomu o tym nie mówię jeżeli nikt nie pyta. Ale staram się przynajmniej żyć w taki sposób, żeby ludzie po prostu pytali. Co robię, że dziś jestem innym człowiekiem, że mam taki spokój, że nawet do tego spokoju to bym nawiązał, bo noszę ten zegarek taki ten z tym i tak często się śmieję do, do mojej żony, że w ogóle mówię, no w ogóle nawet nic stresu nie mam. Ten zegarek taki, no jak się nazywa ten smartwatch, o właśnie, I on tam pokazuje mi te... Ten stres i, no i powiedzmy tam jest zrelaksowany, to jest do, dwu, do 29, a od 30 do 59 to jest w normie. A powyżej dopiero tam zaczynają się jakieś tam stresy. Nie? No i wyobraźcie sobie, że najczęściej to mam w ciągu dnia od 15 do 45 mam ten stres. No także, także to pokazuje, że w ogóle ja się nie denerwuję, nie złoszczę, nie wpadam w jakieś, jakieś też nie wiadomo jakie, bo wiem jedno. E, że Bóg jest przy mnie cały czas. On On y, on widzi moje zachowanie. On widzi, co ja robię, tak? E, ta świadomość obecności Boga jest tak silna u mnie, że właśnie to jest niesamowity cud, jaki, jaki się wydarzył w moim życiu, że ja przez lata byłem daleko od Boga. Kiedy piłem całkowicie, kiedy y, rozpocząłem przygodę z trzeźwieniem, z niepiciem, powiedzmy, e, to ja naprawdę do Prawie 6 lat, jak nie piłem, to ja dopiero przed, przed 10, tam, przed koło 6 lat, jak nie piłem, dopiero pierwszy raz uklęknąłem, zacząłem coś e, do, docierać do mnie, że, że jest jakaś siła, jest jakiś Bóg, być może to Bóg, być może to co innego. Zacząłem powoli to dopiero gdzieś tam e, akceptować, przyjmować. Także to pokazuje, jak, jak ten, e, jakie to m, jest przeobrażenie. A dziś wiem jedno, ten Bóg jest przy mnie, cały czas. On był przy mnie, tylko że ja po prostu nie, e, nie widziałem tego, nie? To byłem tak zaślepiony, zapatrzony w siebie, to moje ego było tak rozbuchane, byłem pełen pychy, egoizmu, że, że, że, że ja po prostu byłem zblokowany, odcięty, odizolowany, nie? Od tej sfery właśnie tej wewnętrznej, e, bo właśnie jakby nadmienić do tego przebudzenia, do tego doświadczenia, czy przebudzenia duchowego, jakby tam nie nazwać, to mm, e, Właśnie większość tutaj z nas, czy większość ozdrowiałych, czy niepijących alkoholików yy, uważa, że ta świadomość właśnie tej siły większej tego Boga, czy tam jakkolwiek nazwać, to jest istotą właśnie tego przeżycia duchowego, jak najbardziej, nie? Bo, bo Wielka Księga nam właśnie mówi, polega to na tym, że polega na zaczerpnięciu tych wewnętrznych zasobów, nie? Tam gdzieś mamy to napisane, właśnie takiego ze źródła mocy, z naszego wnętrza, nie? I to, i to, yy, i to, właśnie tak jest, bo ja byłem przez lata odcięty, nie? Yy, odcinałem się całkowicie zblokowany właśnie przez różne rzeczy, urazy, strach, lęki, krzywdy, yy, właśnie ten egoizm, który mi niesamowicie towarzyszył. I, i, I to wszystko blokowało mi, odcinało mi od tej, od tej e, kwestii Boga, nie? No, także... Mm, mm, no może tyle na temat 12 kroku. Ja może bardziej o, będą jakieś pytania, to jakbym coś do, mógł dodać do, jak najbardziej chętnie, yy, bo nawet wolę, jak są pytania, bo, bo dlaczego? Dlatego, że przynajmniej wiem, czego ludzie oczekują, tak? A tak to ja mogę opowiadać, cały świat. I wiecie, co jeszcze nie tak? Na koniec, właśnie, teraz mi się przypomniało, tu mam wielką księgę, zaraz ją znajdę. Fragment zatytułuje mój ulubiony fragment dotyczący właśnie dwunastego kroku jakby powiedzieć tego, jeżeli nie robię tego o czym powiedziałem, czyli nie sponsoruję nie jeżdżę w miejsca gdzie są alkoholicy nie dzielę się tym doświadczeniem nie stosuje się właśnie do tych zasad, to co mnie czeka? No i tutaj bym chciał zaczytować taki fragment z opowieści Billa, dosłownie kilka linijek Mój przyjaciel podkreślił absolutną konieczność stosowania tych zasad we wszystkich moich poczynaniach szczególnie konieczna była praca z innymi taka jaką on wykonał ze mną Wiara bez uczynków jest martwa, powiedział. Jak przerażająco prawdziwe jest to w odniesieniu do alkoholika. Jeżeli alkoholikowi nie uda się udoskonalić i pogłębić swojego duchowego życia przez pracę i samo poświęcenie dla innych, nie będzie on w stanie przetrwać pewnych prób i gorszych momentów, które go czekają. Jeżeli nie będzie pracował z innymi, z pewnością, wróci, z pewnością wróci do picia. A jeśli będzie pił, z pewnością umrze. Wtedy wiara będzie martwa w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak to już z nami jest. I to jest jakby pod, podsumowanie tego, co się może ze mną stać, jeżeli nie będę realizował kroku 12. No to może tyle na temat tego kroku 12, a przejdę tak pokrótce, no nie tyle mam tego czasu, o, już bardzo niewiele. To może króciutko powiem o tej 12 tradycji. Właśnie, bo tu przedwczoraj przed na mityngu była dużo mowy też o anonimowości tej osobistej, a tutaj w dwunastej tradycji chodzi o anonimowość taką jakby poświęcenie takie, że właśnie tą istotą, istotę tej anonimowości nie, to jest właśnie takie, stanowi takie poświęcenie nie, z mojej strony, że ja mam poświęcić swoje własne jakieś tam nie wiem, swoje jakieś zamierzenia, cele, jakieś wyobrażenia, jakieś nie wiadomo, co ja bym tam nie chciał, na rzecz na naszego wspólnego dobra. Nie? W imię wspólnego dobra, czyli poświęcić swoje osobiste cele w imię wspólnego dobra. Bo 12 tradycji w ogóle wszystkie od nas, ode mnie, no ode mnie mówię to ode mnie, jako od Przemka alkoholika, wymagają właśnie tego poświęcenia. Dlatego też właśnie, że jeżeli ten duch poświęcenia jest to on jest właśnie symbolem anonimowości, nie? I on stanowi podstawę właśnie do wszystkich tych naszych tradycji i powiem tak, właśnie, bo na pierwszym miejscu jest, bo w dwunastej tradycji jakby się zawierają wszystkie pozostałe, to, to podobnie jest jak, jak w kroku 12. nie? 11 kroków stanowi przebudzenie do tego właśnie i yy, jest ten dwunasty krok mam realizować, czyli, czyli dzielić się limitem i przekazywać. Tak tu w tradycjach jest sytuacja taka, że i anonimowość właśnie jako ten, jako, jako ta, ten, ten, to poświęcenie, to czym, czym jest w ogóle anonimowość? Anonimowość jest, ja bym to tak nazwał, yy, niewyróżnianiem się. Nie, nie to, że jestem lepszy czy gorszy, bo właśnie nie ma czegoś takiego we wspólnocie, jak lepsi, i gorsi alkoholicy są tylko alkoholicy, nie? nie tylko we wspólnocie, ale w ogóle ogólnie. Yy, I tutaj... Yy, ja mam wszystkie swoje osobiste cele i takie swoje, właśnie sprawy zostawić sobie dla siebie. Nie, nie, nie ten. Nie próbować w jakiś sposób w forsować swoich, swoich tych, jak to się, ja tu, nawet mój sponsor tak często mówi, rado, radosnej twórczości, tylko po prostu. Stosować się do zasad, które są w tej wspólnocie. Pierwsza tradycja mówi o tej jedności, tak? Ja mam zrezygnować z tego własnego... Z własnego tego, ona, pierwsza tradycja ma na zadanie zredukować mój egoizm, moją pychę i mam e, dla wspólnego naszego dobra e, dbać o to, żeby właśnie ta jedność była we wspólnocie, tak? E, druga tradycja mówi o tym, że nie ma autorytetów, tak? Nie ma władzy w tej, w tej, w tej wspólnocie. Ja jestem jako sługa, jako służebny, to po prostu mam wykonywać robotę dla innych i tyle. Ja nie rządzę. Trzecia tradycja też mówi właśnie o tej duchową, właśnie duchową, duchową tej tradycji jest to, że y, nikt z nas nie przyjmuje, nie y, w jakiś sposób, y, nie zapisuje do tej wspólnoty, nie y, jakby powiedzieć, nie, y, nie ma jakichś sędziów, tak? Że ty się nadajesz, ty się nie nadajesz. To ten y, zainteresowany, który chce przystąpić do tej wspólnoty, to on decyduje o tym, czy on tu chce być, czy nie. Ja nie mam prawa szafować ludzkim życiem, tak? Czy ty się nadajesz, czy, czy ty masz pragnienie, czy nie masz pragnienia. Ja największe pragnienie zaprzestania picia to miałem wtedy, kiedy właśnie już pochlałem jakoś tam do długi czas i siedziałem nad stołem, piłem wódkę i, i płakałem. I po prostu i chciałem nie pić i po prostu nie potrafiłem przestać. Nie przestałem odstawić. Nie wtedy miałem pragnienie zaprzestania picia, tylko nie wiedziałem, że jest rozwiązanie bo nikogo nie znałem, nikt nie stanął na mojej drodze wtedy jeszcze, żeby mi mógł przynajmniej jakąś tam iskierkę nadziei dać, że można inaczej. Nie? Tak samo kolejne tradycje, nie? ta czwarta tradycja, która stanowi tą szeroką, szeroką swobodę dla, dla, dla grupy, ta możliwość popełnienia błędu, to właśnie grupy mają po to dostały taką właśnie szeroką swobodę, żeby popełniały te błędy, ale żeby to też nie psuło dobrego imienia, a, Kolejne, piąta, jedyny cel, nie ma innego, nie? To duchowa podstawa to jest właśnie ten jedyny cel. Ja się mamy tym zająć i to mamy robić, nic więcej. Kolejne tam tradycje, no nie będę już wszystkich wymieniał, ale, ale to jest właśnie niewyróżnianie się w tym wszystkim, nie? W każdej jednej, ją mam zastosować, przyjąć i przestrzegać tego. Ja to mówię tyle, że 12 tradycji w, we wspólnocie to jest nic innego jak prawo. I tego prawa, jak ja to przyszedłem, bo przyszedłem po pomoc, tak? Kiedyś. Bo, bo sobie sam nie, nie potrafię poradzić z życiem, ze swoim problemem. I przyszedłem tutaj po pomoc. Wspólnota mi zaoferowała program zdrowienia, 12 kroków. Zasady, które zastosuję w swoim życiu. będzie to życie moje dobre, tak? Czyli 12 tradycji. I dała mi trzeci element, służbę. Nie? I 12 koncepcji, które E, są jakby wytyczne do tego, jak tą służbę mam, powinienem pełnić. E, I jeżeli to zastosuje się do tego wszystkiego, to, to to moje życie nabiera sensu. Jestem zdrowy, szczęśliwy i pożyteczny, nie? I to są niesamowite. Jestem wolnym człowiekiem. Dziś nie, nie muszę gdzieś tam e, uciekać przed czymkolwiek, nie muszę gdzieś... Ja niczego właściwie dzisiaj nie muszę. Ja dzisiaj mogę, ja dzisiaj chcę pewne rzeczy robić, ale nie muszę, nie muszę być najlepszy, nie muszę być, e, nie wiem, nie muszę czegoś zrobić. Pewnie, y, wyzbyłem się w jakimś stopniu perfekcjonizmu, tak? Który gdzieś tam kiedyś musiało być wszystko pod linijkę, a dzisiaj, e, a jak nie było coś gdzieś tam rozrzucone, to letałem ze zmiotką, sprzątałem tego, no bo tak nie może być, a dzisiaj coś leży, to potrafię bo wie, nawet dwa dni koło tego chodzić. W którym momencie to sprzątnę, ale to też uczy mnie jakiegoś cierpliwości, pokory, czegoś, czegokolwiek właśnie. I nie jestem już taki perfekcyjny, że już to musi być tak idealnie, nie? No właśnie, i to właśnie ta, ta, ta anonimowość w tych wszystkich naszych tradycjach yy, ma olbrzymie znaczenie duchowe właśnie, nie? I przypomina właśnie o tym, że te pierwszeństwo, te zasady mają pierwszeństwo przed moimi ambicjami, przed moją osobowością, no i właśnie, o te, i tu jest też mowa o tym, że to jest potrzeba stosowania prawdziwej pokory w życiu. W życiu, w tych poczynaniach właśnie, w tym, e, w ty, w tym, w tym działaniu codziennym, nie? No i potrzebujemy tej pokory tak bardzo, bo dlaczego? E, ja potrzebuję na pewno bardzo. Dlaczego? Bo zesłane mi te moje, znaczy dla mnie te takie mm, łaski, te dobrodziejstwa, żeby nigdy mnie one nie zepsuły. Żebym ja. Nie, kiedyś nie wybuchł nie ten, jakby powiedzieć nie, nabrał czegoś takiego, że jestem, jaki jestem super, no bo nie piję, tutaj gdzieś nie wiem, no dobrze zarabiam, mam samochód, fajny dom, wszystko super jest wokół mnie i na tym się zaczynam skupiać i żeby mi czasami woda sodowa nie uderzyła do głowy, że jestem lepszy, bo jak inni i tak dalej i tak dalej, nie? Dlatego ta pokora jest nieodzownym elementem, bo, bo pokora to jest prawda o mnie, nie? A prawda jest taka, że w pierwszym kroku mi to pokazało, że moje życie jest niekierowalne, potrzebuję kierownika, że y, y, y, jestem bezsilny, tak? Że więc potrzebuję siły większej ode mnie. Że tak naprawdę w trzecim kroku powierzyłem, oddałem swoją wolę swoje życie, opiece Bogu, jak ja go tam gdzieś pojmuję, rozumiem? Więc tak naprawdę jestem słaby, nie? Więc potrzebuję tej siły większej i prowadzenia każdego dnia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. I to jest, to jest pokora, która jest właśnie, którą powinienem cały czas my, i właśnie myśleć cały czas z wdzięcznością o tym, o tym moim y, stwórcy, tym moim y, y, tym moim y, Bogu gdzieś tam, nie? Który gdzieś tam cały czas czuwa nade mną i prowadzi mnie. Nie, może tyle na, na razie. Prosiłbym o, o ten, no już faktycznie ten czas prze, prze, prze, przedłużyłem, więc proszę o pytania ewentualnie, gdyby były jakieś. I tyle. Dziękuję bardzo na razie.